Jak stworzyć skuteczny biznes plan? Rozmawiając z ludźmi, szczególnie z ludźmi, którzy planują zacząć biznes, albo ludzie, którzy planowali swój biznes i kiedyś nie wyszedł i mówią mi tak, a nie ma co planować, życie nie da się przewidzieć, czasy są takie dynamiczne, tak wiele rzeczy się zmienia. Bardzo mądrze odpowiedział na to Eisenhower, mówiąc, plany są niczym, planowanie jest wszystkim. Jak zrozumieć ten paradoks, szczególnie w kontekście biznesplanu? Najprościej mogę to powiedzieć tak. Dobry biznes jest bardziej jak kompas niż zegarek. Nie chodzi o to, że musisz go zrealizować krok po kroku, ale przede wszystkim, abyś dobrze zrozumiał, jaki kierunek obrałeś. Czy też jak powiedział to Jim Ron, jeśli nie masz życiowego planu, to z pewnością inni urządzą Ci życie według swojego planu. I zgadnij, co dla Ciebie zaplanują? Niewiele. Nieraz mam okazję pośredniczyć w spotkaniach z aniołem biznesu ludzi, którzy chcą zacząć swój biznes. Jedna z podstawowych rzeczy, którą ten człowiek, który ma być ich potencjalnie partnerem, biznesowym inwestorem, wymaga, jest biznes plan. I kilka rzeczy o tym planie, zanim powiem jak bardzo praktycznie go zrobić, to jednak chcę trochę zmotywować i nakreślić parę ogólnych zasad dotyczących planu, ponieważ wydaje mi się ważne, szczególnie w kontekście doświadczeń, które mam. Michael Garber pisze tak. Systemy pozwalają zwykłym ludziom osiągać niezwykłe rezultaty w sposób przewidywalny, podczas gdy bez systemu nawet niezwykli ludzie mają trudności z przewidywalnym osiąganiem zwykłych rezultatów. I naprawdę to jakoś bardzo do, do mnie dotarło. Znam wiele ludzi na przykład w mojej branży, którzy są o wiele bardziej utalentowani i uzdolnieni niż ja, jednak nie stworzyli pewnych systemów. I mo, mogę powiedzieć też w drugą stronę, tak? Znam ludzi, którzy są na takim samym poziomie albo wydaje mi się czasami, że niższym niż ja, jeżeli chodzi o pewną umiejętności, jednak mają wspaniałe systemy docierania z tą wiedzą na większą skalę. I widzisz, Nieszczęściem jest nie wiedzieć, czego się chce, ale zabijać się, aby to zdobyć. Wielu ludzi tak planuje biznes. Chcą mieć pieniądze, ale nie sprecyzowali tego. Pieniądze za co? W jaki sposób? Jaki model biznesowy? Chcę być właścicielem biznesu, inwestorem, samozatrudnionym, pracownikiem na etacie. Dużo, dużo jest takich niezrozumień tutaj i niestworzenie systemu może spowodować, że Twój potencjał nie jest w pełni wykorzystany. I widzisz, jeżeli twój potencjał nie jest w pełni wykorzystany, to ty to wiesz lepiej ode mnie i to jest twoje życie i ty czujesz tą frustrację. Oczywiście są ludzie, którzy mają wspaniałe systemy i bardziej polegają na tych systemach, niż na tym, czy ich produkt albo usługa ma rzeczywistą wartość i to jest i druga skrajność, natomiast myślę, że o wiele więcej jest ludzi, którzy nie stworzyli dobrego, weryfikowalnego systemu, bo jakie biznesplan, który jest dobry ma dwa elementy. Można go zweryfikować po pierwsze, a po drugie pozwala on na bardzo, bardzo konkretne działania. Co to znaczy, że biznesplan można zweryfikować? James Harrington, były inżynier, dyrektor w IBM i pionier racjonalizacji zarządzania pisze tak. Pomiar to pierwszy krok w kierunku kontroli i ostatecznej poprawy. Jeśli nie umiesz czegoś zmierzyć, to nie potrafisz tego zrozumieć. A czego nie rozumiesz, nie możesz kontrolować, a tym bardziej naprawić. Jeszcze raz. Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie potrafisz tego zrozumieć. A czego nie rozumiesz, nie możesz kontrolować, a tym bardziej naprawić. Widzisz, weryfikacja jest bardzo ważna. Jeżeli jestem w stanie zrobić sobie plan na miesiąc, ilu chcę mieć klientów, i ile chcę zarobić tak na każdej, powiedzmy, sesji coachingowych. Jestem w stanie to wyliczyć, jestem w stanie to zaplanować, ale teraz wiem, jaka jest konwersja, do ilu ludzi muszę dotrzeć, żeby mieć taką konwersję. Oczywiście są ludzie, którzy powiedzą tak, a ja nie planowałem, a przygłosiło się do mnie tylu klientów. Super, to jest bonus. Ale życia nie budujemy na wyjątkach, tylko na regułach. A regułą jest to, że to ty musisz docierać systematycznie do klientów więc musisz mieć zaplanowany system docierania do klientów, tak? To jest część biznesplanu. I druga rzecz, o której mówiłem, to, że biznes ma pozwalać Ci na bardzo, bardzo konkretne działania. I konkretny cytat to będzie William Danford, który powiedział Plan, który nie pozwala rozpocząć konkretnych działań, nie jest wart papieru, na którym go wydrukowano. Plan, który nie pozwala rozpocząć konkretnych działań, nie jest wart papieru, na którym go wydrukowano. A więc zobacz, te dwie rzeczy są ważne w biznesplanie. Po pierwsze jest do zweryfikowania, czy osiągnęliśmy cel, a po drugie pozwala nam na bardzo, bardzo konkretne działania. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli pracujesz nad realizacją celów, to cele te pracują nad tobą. Jeżeli działasz zgodnie z planem, to plan oddziaływuje na ciebie. Cokolwiek dobrego budujemy, wszystko to nas buduje. Widzisz, tak się wydaje czasami, że to my pracujemy nad celami, ale kiedy przyjrzysz się temu lepiej, kiedy przyjrzysz się temu w zdrowy sposób, to zobaczysz bardzo ciekawą rzecz, że to, że ty pracujesz nad biznesplanem, że poświęciłeś czas, żeby przemyśleć pewne rzeczy, żeby zapisać pewne rzeczy, żeby zweryfikować pewne rzeczy, żeby podjąć pewne działania, żeby przemyśleć te działania, jeszcze raz je zweryfikować, jeszcze raz je zapisać, podjąć konkretne działania i jeszcze raz to sprawia, że ty się rozwijasz. Czasami ludzie mówią, chciałbym inwestować w nieruchomości, nie wiem od czego zacząć. Ja mówię, dobrze, zacznij od trzech rzeczy. Pierwsze, zdobądź jakąś wiedzę, ale to kosztuje, dobrze. Więc zacznij od tego, że znajdziesz sobie na YouTube jakiś bezpłatny wykład i go przesłuchasz. Druga rzecz, którą potrzebujesz. Ty jacyś ludzie porozmawiaj z kimś, kto inwestuje w nieruchomości. Pojdź na jakieś spotkanie stowarzyszenia mieszkanicznych i porozmawiaj z ludźmi, którzy inwestują. Albo posłuchaj, jak oni rozmawiają. I trzecia rzecz. Pójdź na przykład na licytację albo na przetarg komórniczy i tam... Zobacz, jak ludzie kupują nieruchomości, albo pójdź do jakiegoś biura nieruchomości, obejrzyj kilka nieruchomości. Ktoś mówi, ale nie mam finansów. Nie szkodzi. Możesz obejrzeć, nie mając finansów. Musisz oswoić się. Jeżeli to zrobisz, jeżeli to zaczniesz robić, to będzie ci łatwiej. I tak jest wszystko. Pierwsza rzecz, zacznij nad tym myśleć, to wielu ludzi tego nie robi, nie przemyśliwuje swojego biznesu, to jest straszne, potem to zapisz, to już jest konkretny krok działania, zapisanie, potem zacznij to robić w mądry sposób, ale zacznij to robić, potem zweryfikuj jeszcze raz i to jest takie perpetuum mobile, które przede wszystkim będzie rozwijać ciebie, podczas gdy ty będziesz rozwijać swój biznes plan teraz bardzo konkretny biznesplan. Pokażę to na przykładzie bardzo popularnego teraz modelu Canvas, który uważam, że jest bardzo fajny. Mam własną modyfikację tego, kiedy pracuję indywidualnie z klientami. Natomiast tutaj wystarczy, jeżeli zrobisz naprawdę to według tego systemu Canvas. Tam jest 10 takich punktów. Pierwsze, wartość, którą wznosisz, wnosisz w życie ludzi. Wiesz, kiedy ludzie myślą o biznesie, bardzo często myślą, chcę zarabiać pieniądze, chcę tyle zarabiać albo tyle, chcę mieć więcej czasu wolnego. Ok, to są korzyści dla ciebie, ale biznes polega na tym, że wnosisz wartość w życie ludzi, za którą ci ludzie zechcą ci zapłacić. Więc pytanie, jaką wartość chcesz wnieść w życie ludzi? Na czym oni zarobią? Na czym? Albo jeżeli nie zarobią, tak, bo nie zawsze to się musi przekładać na biznes, to w czym oni będą mieli korzyść? Jak poprawi to ich jakość życia? I pokażę to genialny przykład, usłyszałem to u kogoś i naprawdę zapisałem, to jest genialne. Ktoś pokazał ten model Canvas na przykładzie Facebooka. Facebook dociera dzisiaj do 800 milionów użytkowników, czyli mniej więcej co 11 człowiek na świecie ma Facebooka. I jaką wartość? To jest darmowa sieć społecznościowa, która ma targetowaną reklamę, czyli bardzo łatwo tą reklamę dotrzeć do odpowiednich odbiorców. I ta wartość, dla której ludzie są na Facebooku, to jest przede wszystkim to, że mają, mogą mieć relacje z innymi ludźmi. To jest ten krok, którego zabrakło na przykład w naszej klasie, gdzie ludzie tylko poznawali siebie, spotykali się po latach, ale trudno było ten kontakt podtrzymać często. Więc pierwsze pytanie, jaką wartość wnosisz w życie ludzi? Drugie pytanie, kim są twoi potencjalni klienci? Czyli dla kogo ta wartość, będzie rzeczywistą wartością. Kto będzie w stanie za nią zapłacić? Kto będzie nią zainteresowany? To jest bardzo, bardzo ważne. Kim są twoi potencjalni klienci? Czasami może być tak, że możesz się pomylić. Kiedy tworzyłem program Od pasji do biznesu, to myślałem sobie, że taki program, który pozwala ci odkryć pasję, rozwinąć, zamienić biznes, że moimi klientami będą przede wszystkim studenci. No i zacząłem działać wśród moich potencjalnych klientów. Okazało się, że no niekoniecznie. I kwestia finansów, i kwestia patrzenia na życie. Okazało się, że nie studenci. Kto natomiast stał się najczęściej moim klientem? Prawie zawsze to są ludzie należący do jednej z dwóch grup. Ludzie 2-3 lata po studiach, którzy już doświadczyli trochę prozy życia i bo myśleli: o nie, muszę szybko coś zmienić. A druga grupa to ludzie koło 40, którzy musieli, no dobrze, pierwsza połowa życia za mną, chyba muszę coś zmienić, bo nie za bardzo mi się podoba wynik, jaki jest do, do pierwszej połowy. Na przykładzie Facebooka, tak? Kim są potencjalni klienci? Potencjalni klienci y, to jest te 800 milionów użytkowników, czyli praktycznie każdy człowiek na świecie, prawie każdy mógłby być użytkownikiem Facebooka, te 800 milionów to są potencjalni klienci, ponieważ oni są za darmo tam na Facebooku. Y, ale oni mogą zapłacić za coś. I w ten sposób stać się reklamodawcami, którzy mogą rzeczywiście zostać klientami, czyli najpierw stworzono bazę ludzi, którzy mogą zostać potencjalnymi klientami. To jest genialne. To jest mniej więcej tak, jak moja znajoma, która jest w Stanach Zjednoczonych, tam już mieszka wiele lat i chciała wydać książkę, zgłosiła się do jakiegoś wydawnictwa, oni powiedzieli, dobrze, załóż fanpage i tam dali jej normę, ileś tam tysięcy polubień ma mieć na tym fanpage'u, tam już opisuj tą książkę, dawaj fragmenty książki, żeby tak podtrzymywać w ludziach ten zapał, że kiedy książka wyjdzie, że oni kupią. To ona sobie pomyślała, to po co mi wydawnictwo? Ja myślałam, że to wy mi sprzedacie. Oni mówią teraz, zbyt duża jest konkurencja. Musisz stworzyć to sam, sama. Widzisz, i tak, tak samo jest. Musisz docierać do potencjalnych klientów. Dlatego warto tworzyć jak największą sieć kontaktów społecznych, w ogóle takich, nazwijmy to offline i online. Tak? I zarówno w internecie, jak i na żywo, tworzyć jak największą sieć kontaktów. Trzecie pytanie, jak dotrę do klientów? Jak dotrę do klientów? To jest, ja bym powiedział, drugie z najważniejszych pytań w biznesie. Pierwsze jest, jaki, ma, jaki masz produkt czy usługę, czyli jaką wartość wnosisz, a drugie, jak dotrzesz do klientów. W jaki sposób hmm, Facebook dociera do klientów? Oczywiście zakładam mało realną sytuację, że ktoś przypadkiem trafił na portal facebook.com. Natomiast druga rzecz, no to jest poczta pantoflowa, na przykład ta, jak ja teraz, niestety Facebook nie płaci mi, a powinien, jak możesz, to tam powiedz Markowi, żeby mi zapłacił za to, że go reklamuję. Więc poczta pantoflowa, a drugie to są agencje reklamowe. Zamawiasz gdzieś jakąś reklamę i ktoś mówi, dobrze, dobrze jest to zareklamować na Facebooku, to będzie kosztować tyle i tyle. Więc to jest sposób docierania do klientów. Czwarte pytanie jest następujące. Jak będziesz budować relacje z klientami? Podtrzymywanie relacji z klientami, budowanie z nimi relacji, Teraz dużo marketingu opiera się na tym, że dajesz wartość, a potem dopiero coś sprzedajesz. Czyli dokładnie to, co ja robię na przykład teraz. Daję Ci wartość, czyli moją wiedzę w jakimś zakresie, darmową I jeżeli to Ci się spodoba i myślisz, chcę zbudować biznes, coś próbowałam sam, dobrze, może zgłoszę się do niego na coaching, jeżeli będę potrzebował. W jaki sposób Facebook to robi? Tak zwana masowa kustomizacja. No, na przykład proste pytanie na Facebooku, o czym teraz myślisz? I czasami ludzie piszą, oczywiście wiedzą, że to pytanie dostało 800 milionów użytkowników, ale piszą tak, Facebook zapytał mnie o czym myślę, więc myślę teraz sobie takie, takie prowokowanie, docieranie do podtrzymywania tej relacji, tak? Piąte pytanie, na czym zarabiam? To jest bardzo ważne pytanie, na czym będziesz zarabiał w biznesie. Jeżeli tutaj wchodziłem w branżę szkoleniową i widziałem, jak w dużo darmowej wiedzy ludzie dają za darmo, myślałem sobie, ludzie, to na czym ja będę zarabiał? Ja tą całą wiedzę chciałem sprzedawać, a oni da, dają ją za darmo. Dlaczego? Teraz rozumiem. Pokazujesz swoją wartość, pokazujesz, co wiesz, bo zarabiasz tak naprawdę nie na wiedzy, którą dajesz, tu rzadziej, tylko na tym, jak tą wiedzę zastosować w codziennym życiu. Wielu ludzi nie wie tego. Ja mogę pokazać teraz biznes plan, ale kiedy przychodzi ktoś do mnie na indywidualny coaching i budujemy jego biznes, to przechodzimy te kroki biznes planu, te same jakby co tutaj, no trochę zmodyfikowane, żeby pomóc człowiekowi odnaleźć się w jego rzeczywistości. Na czym Facebook zarabia? Skoro konta są darmowe, to przede wszystkim opłaty za reklamę, które dwa lata temu z tych reklam, przychód był 4 miliardy dolarów i Facebook credit, czyli w grach wirtualne pieniądze 0,5 miliarda dolarów. Szóste pytanie. Zasoby, którymi dysponuję. Czyli co takiego mam? Kiedy wchodziłem w biznes, też wszyscy mówili, musi się czymś wyróżniać. Dobijało mnie to pytanie. Nigdy nie wiedziałem, czym ja mam się wyróżniać. Do momentu, kiedy Kamil Cebulski, yy, yy, nagrywając ze mną audycję, chciał nadać jej jakiś tytuł i nadał jej tytuł pastor przedsiębiorca. Jakby ta łatka gdzieś przylgnęła do mnie i okazało się, że tym się wyróżniam. To spowodowało między innymi jedną z takich rzeczy, że ludzie, którzy, dla których ważne było, że jeżeli idą do coacha, którzy chcą, żeby był uczciwy, żeby ich nie oszukał, nie wyrolował, to ta łatka pastor tutaj pomagała w budowaniu zaufania. Jakimi zasobami dysponuje Facebook? To jest marka, ludzie słyszeli o Facebooku, kojarzą go i platforma, którą ma. Jakie są twoje zasoby? na kontestacji, gdzie nagrywam audycję. Jedną z audycji nagrałem o wykorzystaniu zasobów, które są niewykorzystane w biznesie. Możesz sobie ją odsłuchać i tam jest wiele wiele ciekawych rzeczy. Siódme pytanie. Jakie są twoje kluczowe działania? Wiesz, to jest bardzo ważne od początku wiedzieć, które działania są kluczowe, a które są drugorzędne. Tak? Dla Facebooka pierwszorzędne to jest rozwój platformy, a drugie zapewnienie bezpieczeństwa. Rozwój platformy zapewnienie, są kluczowe działania. Na nich się trzeba skupiać. Inne można delegować. Ósme. Jaki są kluczowi partnerzy? Tak, partnerzy to jest niesamowita dźwignia w biznesie. Odkąd zacząłem sprzedawać pewne rzeczy, czy reklamować się na stronach e, jakichś partnerów strategicznych, z których oni mają część prowizji za to, że sprzedają moje produkty lub usługi, to zobaczyłem, jaka to jest duża dźwignia. Nie kosztuje prawie że wcale wysiłku, a daje duże przełożenie. Dla Facebooka to są deweloperzy gier i aplikacji i to są agencje marketingowe. Dziewiąte. Jakie są twoje koszty? Widzisz, warto jest policzyć, jakie koszty będziesz miał. Wziąć wszystkie koszty, zebrać, popytać ludzi z branży, zobaczyć to. W przypadku Facebooka to jest rozwój platformy i pracownicy, czyli ich koszt łączny to jest 3,5 miliarda dolarów. Jakie są twoje zyski? W przypadku Facebooka to jest proste. Przychód 4,5 miliarda dolarów, koszty 3,5 miliarda dolarów, łączny zysk 1 miliard dolarów. I teraz załóżmy, że ty planujesz biznes i masz swoje przewidywane przychody, przewidywane koszty, więc ja zawsze mówię tak. To, co przewidujesz jako przychód, podziel na dwa, a to, co przewidujesz jako koszty, pomnóż razy dwa i wtedy zobaczysz, czy dalej się opłaca. Często, kiedy zaczynamy, jesteśmy zbyt optymistyczni. Zobacz, jeżeli zakładasz... Mój przychód to będzie 10 tysięcy, moje koszty to będą 5 tysięcy, więc w miesiącu zarobię 5 tysięcy na czysto, całkiem fajnie, dobry biznes. Ale jeżeli zrobisz to według tej mojej zasady, czyli 10 tysięcy zakładasz, podzielisz to na dwa, czyli 5 tysięcy to będzie przychód. Moje koszty to będą 5 tysięcy, ale mnożysz je razy dwa, tak jak sugeruję, to masz 10 tysięcy, to mówisz, to w plecy będę co miesiąc 5 000, minus 5 tysięcy? Nie, to się nie opłaca. Radzę Ci, żebyś według tego to zrobił, ponieważ to możecie bardzo... Otrzeźwić widzi, czasami jesteśmy zbyt optymistyczni. Więc masz te 10 punktów, ja je przeczytam jeszcze raz. Wartość, którą wnosisz w życie ludzi, twoi potencjalni klienci, jak do nich dotrzesz, jak zbudujesz relacje z nimi, na czym będziesz zarabiał, jakimi zasobami dysponujesz, jakie są kluczowe działania, jak są kluczowi partnerzy, jakie są twoje koszty, jakie są twoje zyski. I na zakończenie chcę ci zadedykować słowa Benjamina Disraeliego, który powiedział, tajemnica życiowego sukcesu polega na tym, abyś był przygotowany na swój czas, gdy on nadejdzie. Tajemnica życiowego sukcesu polega na tym, abyś był przygotowany na swój czas, gdy on nadejdzie, a biznesplan mocno Ci w tym pomoże. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Więcej podobnych podcastów znajdziesz na stronie andrzejburzyński.pl Jeżeli Ci się spodobało, kliknij lajka poniżej i przekaż tą informację o tym podcaście ludziom, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. A ja życzę Ci życia pełnego pasji. Pozdrawiam. Andrzej Burzyński.